Między słowami. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski witam państwa w audycji Między słowami w Radio Toka pierwszym radiu informacyjnym. Dzisiaj jest z nami Kamil Piwot. Witaj. Dzień dobry, dobry wieczór. Kamil jest z nami ponownie. Tak. Zgadza się? W tym samym studiu? W te... I w tym samym studiu się nagrywamy, bo my się spotykamy proszę Państwa 30 lipca, czyli troszeczkę przed emisją tej naszej rozmowy, a my rozmawialiśmy w roku 2018, pamiętam jakoś w marcu, o twojej płycie Tato Hemingway. Kamil jest, znaczy był bardziej, teraz jest, jest, jest w sumie cały czas, no jest, jesteś też DJ-em w Radio Campus. Tak, po godzinach jakoś tam em, wciąż interesuje się, już nie tak jak kiedyś, ale wciąż bardziej, mniej hip-hopowo, a bardziej brytyjska muzyka elektroniczna to jest cały czas to, w czym y, siedzę i daję sobie upust teraz na jakiś czas. Radiokampus, też zaznaczmy, którzy może słuchają nas poza Warszawą, to jest rozgłośnia studencka i w tej naszej FM-owej skali to są nasi sąsiedzi, bo my w Warszawie jesteśmy na 97,7, a Radio Campus jest na 97,1, więc pozdrawiamy tam kolegów i koleżanki. Dziękuję, przekażę. Ja pozdrawiamy również. Wojtka Rodka, przecież ja też znam, Kasię Rodek, który tam są i od kultury, i od muzyki. Wojtek Rodek jest dyrektorem programowym tej stacji. Gorąco was pozdrawiamy. W ogóle mamy spoko sąsiadów akurat w tej naszej FM-owej warszawskiej skali. Kiedyś mieliście Katolickie Radio Plus. Teraz wydaje mi się, że z drugiej strony jest Trójka. Też pozdrawiamy. A, to my mieliśmy, w sensie kampus miał. Dobra, e, nieważne. Nieważne, dobrze jest. Nikogo to nie obchodzi, ale... Tato Hemingway, płyta, o której sobie rozmawialiśmy i ta rozmowa jest zresztą w naszych podcastach. Płyta w ogóle była do ściągnięcia za darmo, bo ona w międzyczasie też, znaczy później też ukazała się na winylu. Dobrze przyjęta w sumie była przez, przez odbiorców. I tak zwaną dobrze. krytykę. Zaskakująco dobrze, ale to chyba dlatego, że... E, Ktoś fajnie napisał w internecie, że to była płyta, która udomowiła polski rap, która sprawiła, że te tematy zwykłe, codzienne pojawiły się w utworach hip-hopowych i pokolenie ludzi takich jak ja, którzy trochę już rozjeżdżali się z hip-hopem, dlatego że ten hip-hop nie za bardzo opowiadał o tym, czym oni żyją to to pokolenie doceniło i, i miało właśnie coś, że, że, że mogło posłuchać po prostu utworu o tym, że jest pogoda na bluzę albo o tym, tak. że dziecko zadaje denerwujące albo zaskakujące pytania. Tego wcześniej w hip-hopie nie było i to pewnie był jeden z, jeden z powodów, dlaczego ta płyta całkiem dobrze się przyjęła. Tak, ona była o rodzinnym życiu w sumie, codziennym. Tak. O codziennym życiu i w sumie też tak się zastanawiam, że to było w sumie było chyba takie zaprzeczenie w ogóle wszystkiego, co jest takie hip-hopowe w ogóle w hip-hopie. Czy zaprzeczenie to to nie wiem, nie bo hip-hop chyba zawsze opowiadał e, o życiu, tyle że e, najpierw opowiadał o życiu drobnej grupy ludzi, mhm. e, a kiedy ta muzyka stała się światowa, popularna i, i już dotyczyła, że tak powiem, szerokiego e, spektrum e, społeczeństwa i, i ludzi, to... Przez długi czas te tematy się jednak nie zmieniały i doty dotyczyły te tej wąskiej grupy. Ale teraz już chyba nie ma tematów, których w hip-hopie by się nie poruszały. Jest hip-hop religijny, hip-hop pewnie właśnie jakiś psychodeliczny, hip-hop o codzienności, hip-hop imprezowy, hip-hop itd., itd., itd. No tak, ale jeśli by się też tak zastanowić nad twoją też najnowszą płytą, czyli Come Rap Paul, bo o będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. to pytał ukazała 24 maja. W ogóle premiera tej płyty była chyba przekładana. Um, czy była przekładana? Przynajmniej raz była przekładana, bo zresztą się o tym, na ten temat zwierzałeś w swoim podcaście też, bo też zaznaczyłeś masz swój podcast Antychmiast. Tak jest. Też trochę oddaję ideologię... Antychmiast też, ten tytuł trochę by tłumaczył, dlaczego między tymi dwiema pytań było 8 albo 7 lat różnicy. E, działam. W, no? W, w, no to już powiedz czemu. Nie, po prostu. Bo tam jest 30 chyba odcinków y, y, tego podcastu. No tak no, On miało być to... najpierw o płycie, a w sumie wyszło, że jest nie tylko o płycie. Jest po prostu, opowiadam sobie o tym, co tam u mnie słychać, co widziałem, czego słuchałem i, i generalnie wszystko w takim, tym w cudzysłowie, antychmiastowym ruchu jako zaprzeczenie natychmiastowości, w czasach, które mamy, to, to ja pokazałem, że mimo, że wydajesz dobrą płytę i powinieneś iść za ciosem. Jesteś wybierany do akcji Młode, wi Młode Wilki, to jest taka prestiżowa akcja mm -hmm. w, w Polsce, gdzie są wybieranych dziesięciu raperów, a oni grają wspólnie numer i tak dalej, i tak dalej. Że za tym to już naprawdę powinieneś iść za ciosem. No i ja jednak za tym ciosem nie poszedłem właśnie w myśl dewizy Antychmiast. Będę działał Antychmiast i Antychmiast po debiucie nagrałem drugą, drugą płytę, płytę 7 lat. Walka z perfekcjonizmem też, jak, jak, jak mówiłeś na początku przynajmniej też tego podcastu, że, że czasami warto może też odpuścić. Dlatego też ta płyta powstawała. I to jest jeden z powodów, dla których ta płyta powstawała tak długo, bo im dłużej o niej myślałem, tym bardziej wygórowane miałem wobec niej oczekiwania, a im bardziej miałem wygórowane wobec niej oczekiwania, tym bardziej byłem świadomy, że nie będę w stanie im sprostać. Trudno mi było akceptować rzeczy wystarczająco dobre. I ten podcast, mówiłem o tym w pierwszym odcinku, ale on też był między innymi po to, żeby nauczyć się wypuszczać ludziom do internetu rzeczy niedoskonałe. Ja tam po prostu siadam i opowiadam, że siemano, jest piątek, e, w tym tygodniu byłem, dopiero wróciliśmy z wakacji, opowiadam coś tam o wakacjach, zacinam się, nie mogę znaleźć słowa, ostatnio e, zaciąłem się nad słowem zgłupia i nie wiedziałem co, zgłupia Franc i, i googlowałem to na, e, na żywo w trakcie podcastu, ludzie e, pisali mi potem, i ja się śmieję, że mają, e, jest to jedna z niewielu okazji, żeby Poczuć się jak duch, kiedy słuchasz podcastera, który zapomina słowa albo jakiegoś nazwiska, a ty znasz to nazwisko i słuchasz i krzyczysz do tego radia, on cię nie słyszy. Ja pisaj mi: Zgłupia frant, Kamil, zgłupia frant i to są tego typu akcje, nie? Że, że ten podcast w swoim zamyśle jest po prostu zapisem tego, takim audiodziennikiem niedoskonałym i to też mi pozwoliło tę płytę w końcu wypuścić tam są rzeczy z których nie jestem do końca zadowolony, wiem, że te teksty mógłbym poprawiać wiem, że żeby ta płyta brzmiała lepiej, ja powinienem nie wiem, każdy z tych kawałków nagrać najpierw w domu po, po 7 razy, żeby lepiej jeszcze rapować, jestem świadomy swoich pewnych niedoskonałości, jeśli chodzi o warsztat hip-hopowy, ale gdybym to robił, to być może trwałoby to kolejne 3 lata, kolejne dwa lata, bo jeszcze znając życie i, i mając troje dzieci, liczę się zawsze z tym, że liczba różnego typu przeszkód, które mogą się w ciągu dnia pojawić, jest nie do zaplanowania i każda... I każdy taki kawałek byłby odwlekany, więc, więc ten podcast był mi też trochę po to potrzebny, żeby z tym perfekcjonizmem walczyć, wypuszczać rzeczy wystarczająco dobre, rzeczy, które są po prostu okej, okay, a nie muszą być idealne. A łatwo się odpuszcza? Już mi jest coraz łatwiej. Jestem świadomy, tak jak mam nadzieję to słychać, swoich, tego, że nie jest to idealne, jeżeli sobie to, to, to uświadomisz i lecisz z tym, jest ci dobrze z tym, Jaki jest i proces powstawania jest ważniejszy niż to, co ludzie powiedzą. To też jest jakaś tam rzecz, która musi mhm. w pewnym momencie w głowie przeskoczyć, że robię to głównie po to, żeby jakieś tam swoje kreatywne pokłady uruchomić wypluć z siebie, e, pisać rzeczy kolejne, e, no to jest wtedy dużo łatwiej. A, nie, a skąd się w ogóle ten u ciebie perfekcjonizm wziął? Bo wiesz, bo to nie jest też takie normalne, to nie jest normalny perfekcjonizm. To już jest takie trochę chore jednak, e... że ty tak nie potrafiłeś odpuszczać. Wiesz, bo to jest spoko brzmi, to jest w ogóle tak zwana recepcja. Nienawidzę tego, recepcja tej płyty, jak się teraz mówi. Jak są destynacje, mhm. to są, jest też recepcja, czyli odbiór tej płyty e, jest, jest, uważam, świetny. A płyta trwa 29 minut, jest krótka w ogóle. Tak, wiesz, co, ja nie wiem, nie wiem, czy to jest, czy to tylko ja tak mam, ale czy inaczej, skąd się wziął perfekcjonizm, to tutaj musiałby obok ciebie pewnie usiąść jakiś pan psycholog no. i musielibyśmy pewnie parę sesji terapeutycznych. W szkole e, jaki byłeś? E, jaki byłem? No. Byłem bardzo dobry, nie? I co, ale jak dostałeś czwórkę pierwszą, to płakałeś? Nie pamiętam, być może, jest taka szansa. Jest taka szansa, nie? Ale tutaj już w, w, wychodziłoby relacje z rodzicami i tak dalej. Tak, być tak, może nie jest coś. Może, tym, tak. Być może nie jest to coś, o czym... Dobrze, e... nie ma co. Tak. Wiesz co, dla mnie ta płyta z czym mi się kojarzy? I jak ja ją zapamiętam i jak ona już we mnie będzie? To znaczy, dla mnie ta płyta to jest spacer, po nasłonecznionym Ursynowie, akurat ja szedłem w Aleju Komisji Edukacji Narodowej, na Ken, byłem niedaleko ulicy Mandarynki swoją drogą, nawiązując do, do też do utworu z twojej poprzedniej płyty, z płyty Tato, Tato Hemingway. I wiesz co, i, ale to mi się też kojarzy z takim spacerem po Ursynowie w roku 2000, szczerze mówiąc. To znaczy, dla mnie to jest podróż w czasie, to jest pewnie... Yy, też, no, głównie robota muzyki, bo on, ten, ten, ten, ten hip-hop jest dość oldschoolowy w ogóle, tak, tam mocno nawiązujesz po prostu do tego końca lat dziewięćdziesiątych, 2000. -tych. i wiesz co, i myślę sobie też, że poza tą podróżą w czasie i też jak się wsłuchiwałem w te teksty, to się zastanawiałem, jak ten twój, twój rap, czy w ogóle twój hip-hop sklasyfikować, wiesz? I, I mi się pojawiły dwie nazwy i z jednej strony, i, nie, ale, i teraz mówię, że to jest jakby w, w bardzo pozytywnym świetle, tak? to nie jest y, jakieś wyśmiewcze, być może już ta klasyfikacja się pojawiła wcześniej. Mianowicie, że dla mnie to jest boomer rap. Okej. Okay. Boomer rap albo familijny hip-hop. To ze względu na teksty. I powiedz mi, czy ty już z boomerapem miałeś wcześniej do czynienia? No bo jesteśmy boomerami. Jesteśmy... Ty jesteś który rocznik? 80. 85. 85. No tak, 85. Jestem 81, no to jest, jesteśmy mm -hmm. mniej więcej z tego samego czasu. No to już jesteśmy boomerami. Ty masz trójkę dzieci, wiesz. no i, Ile lat już mają twoje dzieci dzisiaj? 13-10-8. 13-10-8. No to już gdzieś tam... Jesteś... no A pytanie, czujesz się boomerem? Nie. Nie? Nie, nie, nie czuję się boomerem. E... Inaczej, rozumiem twoje pytanie i to, że w twoim pytaniu ono jest, nie jest nacechowane jakkolwiek. Dla mnie jednak boomer jest nacechowany negatywnie. Negatywnie? Negatywnie. A nie, to ja nie chciałem, żeby to było negatywne. Nie, ale ja tego nie odbieram, że jako no. atak, nie? Tylko, że jako tam opis, opis człowieka. No. Jak ja bym powiedział kimś, że jest boomerem, to raczej, że nie ogarnia i nie nadąża. Ja myślę, że jeszcze jako tak ogarniam i jeszcze jako taką e, nadążę. Może dzięki dzieciakom, bo tam staram się... E, oczywiście nie chodzę w... w nie jeżdżę na deskorolce odbierać dzieci ze szkoły w czapce z daszkiem do tyłu. E, siema dzieciaki. Ziomale. Siema ziomale, co porobimy? Elo. E, <grym> no. e, słuchaj, nie. Jeżeli chodzi o familijny rap, to zdecydowanie chemicznie. Way był bardziej taki. Tutaj trochę świadomie już chciałem od tych tematu dzieci odejść i jeśli się nie mylę, to za dużo tego na płycie nie ma. One no tam może w dwóch miejscach i w dwóch refrenach się też pojawiają. Um, ale w jednym refrenie, ale jest dwa razy. <grym> Dlatego w dwóch refrenach. Um, wiesz co, ja się śmieję trochę, że to jest taki hip-hop dla ludzi, którzy nie słucham hip-hopu, ale. No, tak, e, też, że, też. Że, że to nie jest że sposób który podaje te teksty, te pauzy, które robię, które są między wersami, być może państwo wyłapią je. One są też po to, żeby słuchacz miał czas na wyłapanie tej gierki słownej, na uśmiechnięcie się i dopiero potem zaczynam dalej, dalej rapować. Dlatego tam za bardzo nie pędzę i to jest, zdaję sobie sprawę z tego, że mogą mnie słuchać ludzie, którzy z hip-hopem na co dzień nie mają za dużo do czynienia, ale właśnie też z jednej strony przez tematykę, z drugiej strony przez tekst i sposób tego pisania, bo wydaje mi się, że to, jak ja piszę, jest, jest w jakiś sposób unikalne, że niewiele osób tak pisze i że jest to sposób, że jest to coś, co, co mnie wyróżnia i coś, co ludzie, którzy na przykład strzelam są jakoś tam wkręceni bardziej w język, w właśnie... W kwestie językowe, kulturowe, kulturalne i tak dalej, tak dalej. Mogą tam wyłapywać rzeczy, które im się będą podobać. Więc, jeśli powiem powiem ci tak, na statystykach Spotify, YouTube chyba najwięcej mam jednak słuchaczy w przedziale 28-35, więc trochę, trochę my. To, to, no to, to tak, to, to, no to trochę, trochę spróbowałem. Tak, a potem ta starsza grupa, czyli e, powiedzmy tam 36-44 jest na równi z grupą 18-25, tam 25, więc e, jednak no może trochę wyższa jest ta duża, ale to nie jest tak, że tam jest taki na, nagły skok, nie? Że, to, że to wszystko rośnie i e, więc Trochę jest tak, jak mówisz, ale na całe szczęście nie do końca. Nie do końca. Ja też wytłumaczę moje spojrzenie na Boomera. Bumer to nie jest ten, co, który nie nadąża, tylko to jest ten, który gdzieś tam po prostu w pewnym momencie się może się zatrzymuje i nie ma z tym problemu. I on jest bardziej, okay. i on jest bardziej obserwatorem i, i, i na pewne, do pewnych rzeczy się uśmiecha, a pewne rzeczy oczywiście musi krytykować, tak? Bo jak można, że oni coś tam, te, te dzieciaki, albo że coś tam robią i, i się tak zachowują, a nie inaczej. To mnie bardziej o to chodzi, że, że to jest, ale tak, ale myślę, że to jest najtrafniejsze chyba, myślę, że w ogóle znalazłeś fajną niszę swoją drogą po prostu i... Bo te teksty są w ogóle bardzo y, mocno zdystansowane są. Znaczy one nie są nacechowane tym takim y, y, ulicznym blokowym takim patorapem, bym powiedział. tak. Tylko tutaj jest jednak dużo luzu, jest dużo oddechów w, y, w twoich tekstach, jest, jest dystans, jest też właśnie puszczenie oka, jest też zabawa słowna, to muszą państwo tak po prostu posłuchać tej płyty. I jeszcze, no, za chwilę posłuchamy kolejnego utworu z tej płyty i jest jakiś, jakiś luz po prostu. Yy, powiedz mi, czy płyta Cam Rap to jest koncept yy, album? Zdecydowanie, tak. tak. No. no bo jeżeli to nie byłby koncept album, to co moglibyśmy nazwać koncept albumem? Słuchając, jeśli się, Państwo słuchali utworu intro, bo ten utwór właśnie. No to on wprowadził w sumie w ten temat, ale może jeszcze spróbuj ci, którzy może teraz dopiero do nas dołączyli, wyjaśnić, skąd się w ogóle wziął pomysł na Cam Rap Pol. Um. Bo nazwa jest. No, Camera Pol wiadomo, że chodzi o Kamil rapuje po polsku, a tu już no. w ogóle dla takich boomerów. E, to jest, nie wiem ilu ze słuchaczy wyłapie, ale to jest nawiązanie do takiego utworu w górze JAPA 3 i kaliber 44 pod tytułem Język Polski. I tam się powtarza często wniosku Joka e, rymuje po polsku. E, I to jest chyba 9.8 albo 9.7 albo 9.9. Nieważne. E, skąd się wziął Camera Pol? E, stąd, że wszystkie tytuły. Dlaczego to jest koncept album? Wszystkie tytuły utworów na tej płycie to są, nawiązują. Do nazw firm, które powstawały w latach 90. i na przełomie lat 90. i 2000. Dlatego mamy, e, będziemy słuchać Kamkara, mamy Drewka, mamy Kamwos, mamy Masłoplast, mamy Polkamtel, mamy. E, kamłuk jeszcze. Polkamtel powiedziałeś? Tak, Polkamtel. Polkamtel powiedziałeś. My posłuchamy za chwilę utworu Kamkar. E Widzisz, ja akurat też zdradzę Państwu, że to nie, jest, to nie są firmy, które powstają, powstawały w latach 90. i, i, i tych 2000, bo te firmy wciąż jednak istnieją. Jak jestem gdzieś nawet w trasie, to widać nawet na, gdzieś tam na, czy na billboardach, czy na jakichś tam plakatach, czy jakichś innych szyldach, nawet, bo jest też ta wszechpolska szyldoza. Te nazwy są wszechobecne, no tak, budy, że, kruszy i... Myślę, że to się wtedy narodziło, nie a no. teraz kiedy ludzie zakładają firmę, to jest jakaś pewnie najprostsza, e, najprostsza metoda mm, na nazwania firmy, kiedy jesteś przedsiębiorcą i jak sobie wyobrażam idziesz i, i musisz wypełnić ten druk w urzędzie, w którym zgłaszasz swoją firmę i masz tą nazwę firmy. No to możesz ją nazwać yy, Kamil Wróblewski, a, jeżeli, a jeżeli, jeżeli układasz kostkę brukową, no to... Samo się nasuwanie, że, że, że bardziej Kambrug by pasowało. No Brutkam, chociaż Brudkam to by brzydko. <gry> no to już, to już brzydko, no ale Kambruk, e, no i, i wiesz, no i masz to, no. Masz swoją nazwę. E, możesz sobie potem robić pieczątki, plakaty. Zawsze to fajnie wygląda na, na, na plakacie niż Kamil Wrublewski, usługi brukarskie. Tak. E, jest wszystko jasne. I Wrublewski, brukarski, będziesz sobie też język połamać. Ale wiesz co, ja się też tak zestawię, bo ja też się z tego śmieję. Z drugiej strony. Też się w sumie zastanawiam, czy te nazwy są aż tak ważne w pewnych takich usługach. No bo gdzieś tam oczywiście masz dużą firmę, gigakorporację, która ma tam marketing do, do kwadratu i, i działa tam sztab specjalistów i specjalistek. To pytanie, czy jeśli ty masz taki swój mały, mały interes, to musi on się jakoś tam oryginalnie nazywać? Trzeba byłoby zapytać osoby, które mają tego typu interesy. Um, nie wiem, myślę, że jest jakaś taka, wiesz, chęć pokazania tego, czym się ta twoja firma zajmuje. Jest to, nie wymaga też jakiejś bardzo dużej kreatywności, wyobrażam sobie, że mogł, mogłaby być fajna, nie wiem, firma hydrauliczna, która nazywa się, nie wiem, Kropelka, nie możesz nazwać Kropelką, tak. ale to jest już trochę level wyżej niż nazwać to <grych> Wodian, nie? Wodian, tak. Nie jedyny zresztą tę płytę zrobiłeś. No, no jest Urb. Tak, jest e, przede wszystkim Urb. Mój e, serdeczny kolega Michał, który jest producentem, który wyprodukował e, także poprzednią płytę e, Tato Hemingway. E, Fani hip-hopu pewnie kojarzą go z e, takiej kultowej formacji dla wielu e, Dinal. E, Michał cały czas e, działa, w, wydaje beat-tape'y. Jeżeli chcielibyście posłuchać, jak brzmi jego muzyka bez mojego gadania, to jest taka też możliwość, wydał bardzo fajny beat tape w 2023 roku, Basic Batch. I co, no i obecnie Michał przebywa poza granicami mhm. Polski, więc nasza współpraca różniła się przy powstawaniu tego albumu, różniła się trochę od tej, jaką mieliśmy w poprzednim albumie, bo tu po prostu Michał wysyłał paczki bitów i ja, Mówię mu, słuchaj, to może ten, to może ten i na tym popracuję, zobaczę, czy mi będzie pasował. I jeżeli pasował, no to, to, to pracowaliśmy nad tym dalej. Okej, okay, bo tak się też. Y, zastanawiałem, czy y, też jego dobro, bo ty przecież ty z nim też zrobiłeś Tato Hemingway. Tak. Czy to chodziło o podobną, podobny klimat? Y no bo to jest najczęściej, no ja tak przynajmniej wnioskuję, najczęściej samplowanie jakichś starych y, tak. utworów, prawda? To jest hip-hop, na którym ja się wychowałem, to jest hip-hop, do którego moim zdaniem e, moja tematyka pasuje, te e, bity Michała, um, to jest tak, że teraz jak się ich słucha, nie, to oczywiście jest... E, Moim zdaniem pasują utwory do tego, co się, co się dzieje w bitach, ale właśnie czasami to poszukiwanie trwało bardzo długo. Ja mam w głowie mniej więcej to, jak chciałbym, żeby ten bit brzmiał I, i czasami to musiałem 50, 60, 70 bitów przesłuchać i, i odrzucić, żeby, żeby znaleźć ten, który moim zdaniem będzie, będzie, będzie w porządku, więc... To też perfekcjonizm się wkradał? Czy perfekcjonizm? Pewnie po części tak, no. pewnie po części tak, chociaż są tu też takie bity, które bardzo lubię, ale które już brałem po prostu, żeby wziąć i żeby już nie przedłużać tego procesu. Okej, okay, czyli nie odpuszczałeś. Przykład, ale tak, tak. To, to tutaj, na tej płycie też się, też się uczyłem odpuszczać. E, mogę też powiedzieć, jak, nagrywa, jak wyglądają moje sesje w studiu. E, sesje w studiu wyglądają tak, że żeby nie ugrzęznąć w setkach wersji. Ja z realizatorem jestem umówiony, że każdą zwrotkę e, nagrywam 5 razy. E, mhm. I z tych 5 take'ów wybieramy. Może część z pierwszego, część z drugiego, część z czwartego. A jeżeli jest coś wystarczająco dobre, to już tak zostaje, chyba że czasami jest jakiś fragment, który we wszystkich pięciu wersjach jest nieakceptowalny, to wtedy jeszcze szósty, siódmy raz próbuję, ale e, też po to, żeby, żeby po prostu odpuścić i mieć tę świadomość ograniczonej liczby możliwości. E, nagrywałem właśnie w ten sposób, że, że, że pięć wersji i to z nich wybierałem, żeby... żeby że mi się... Poko, w sumie bo też tak się zastanawiałem ewentualnie, jak, jak w inny sposób zadziałać, to po prostu powiedzieć, że słuchaj, ja biorę za godzinę nagrania, da, nie wiem, trzy i masz je zmieścić, zmieścić w tej godzinie. <grystanie> albo, nie, argument... albo na minuty wtedy już działasz. <grystanie> nie, z reguły to też jest tak, że te studia są obłożone, w których studia mhm. były obłożone, w tym nagrywałem i z reguły to były dwugodzinne sesje, w trakcie których starałem się nagrać i jakoś tam poskładać jeden kawałek. Kawałków jest 8 tych sesji, przepraszam, było chyba 11 więc nie zawsze się udawało. Natomiast... O czym mówię? Mówiliśmy o, o nagraniach. Mówiliśmy o nagraniach w, w studiu, bo zresztą to jest studio nagrywarka. Tak jest, po sąsiedzku. Po sąsiedzku. I jak ja się z tobą spotkałem, zresztą, bo też możemy, minęliśmy się na ulicy, tak, no bo to jest niedaleko. ja wychodzę ze studia, patrzę, idzie. Czy ty redaktor. wychodzisz ze studia? Tak. ja wtedy, ja wtedy wy... gadałem przez telefon chyba, tak, i się tak. dobrze pamiętam i pamiętam, że ja ci to, tylko dałem znać, pokazałem gestem, że rozmawiam przez telefon, ale też cieszę się, że się złapaliśmy. Poza Urbkiem, powiedz mi czy są też na tej płycie dzieci? tedek Hela i Jadzia? Tak, to są moje dzieci. One pojawiają się w refrenie utworu Kamłuk, ponieważ jest to jakiś tam utwór, w którym zwracam się do swojego dziadka i pomyślałem, że tam będzie, będzie, to, fajnie, e, będzie to fajnie siedziało, jak ona mi w tym refrenie tak trochę w tle e, pomogą. Z łukiem jest jak z życiem. Jak się napinasz, to pęknie ci żyłka. Zresztą tak o tym y, wspominasz w, w utworze Kamłuk. W sumie Trochę też ta płyta może stawiać takie pytanie, w sumie, jak żyć. Pewnie nie wie, pewnie niektóre może postawić. I mam nadzieję, że też w jakiś sposób odpowiada na to pytanie. No. Właśnie ten utwór, który za nami, DREFCAM, zrodził się z jakiejś tam refleksji po wielu latach pracy w korporacji. Nie tylko moje, ale też znajomych, z którymi, z którymi rozmawiałem, którzy czasami, e, no, po, pojawiał się ten temat, że, że kurde, tak na koniec dnia to trochę nie wiadomo, po co my to robimy, dlaczego i dla jakichś cyferek, żeby, żeby móc to pokazać na koniec miesiąca, na jakimś spotkaniu, albo na koniec półrocza, na spotkaniu, tak. na koniec H1, kończymy tak. H1 i wielkie spotkanie. No. E, więc stąd, stąd na przykład wziął się utwór e, mm, DREFCAM i to chyba on jakoś tam najbardziej odpowiada na, na to pytanie jak żyć i to jest też trochę w, w duchu tego antychmiast, o którym, o którym ci, o którym mówiliśmy. Więc, wiesz, no Myślę, że jeżeli ktoś szuka tam wskazówek, ja mówię, jak żyć, to, że może być tak, a tak jest źle, to aż, aż tak restrykcyjna ta płyta nie jest, i aż tak jednoznacznych sądów tam e, nie wyrażam i raczej nigdy wyrażał e, nie będę. To jest jakiś tam zbiór luźnych e, obserwacji, które raczej mają cię e, zostawić z takim uczuciem, jakie ty miałeś, czyli przyjemnego spaceru w latach 2000 albo nie tylko, nie, al po prostu e, ta płyta miała być bardziej. E, Bardziej Ted Lasso niż, nie wiem, Breaking Bad, nie? Je, jeżeli byśmy odnieśli to do, do seriali Feel Good. Obejrzałeś Breaking Bad, bo rozmawialiśmy nie. o serialach. Nie, nie, nie, nie akurat obejrzeć. Breaking Bad nie obejrzałem. jestem Prawie udało mi się skończyć serial The Office. Już już to, już to tak? już, już, już już mecze, amerykański, amerykański, dziewiąty sezon, już, już tak mi się ciągnie, po prostu chcę mieć to za sobą. <laughs> <laughs> już, już, Dobrze, wiesz co, wytłumaczę ci o co chodzi, bo... Y no, w tych, też w tych utworach mówisz, że albo właśnie będę robił stoł, albo będę robił łuki i tak dalej. Wiesz co, ja też się zastanawiałem, bo oczywiście też w tym y, drewkami zresztą wspominasz o tym, że szanuję te zawody, gdzie na koniec dnia trzymasz efekt pracy w dłoni. Że y, z drugiej strony też trochę, może, y, może lekko krytycznie. Y, odnosisz się do tego cyfrowego takiego ekshibicjonizmu, tak? Zresztą tam hmm, wspominasz też zresztą o tym stole, tak? Że go zrobisz to jakby dla, dla siebie i tam dla najbliższych, a nie, że go od razu musisz wszystkim pokazywać. I wiesz, i stąd jest też to moje pytanie. Sam przewidziałem, powiedziałeś o pracy w korporacji i, i tak myślałem sobie, że... Że człowiek właśnie czasami chce może od tego wszystkiego trochę uciec, tak? I, I że być może też ten wiek, mniej więcej okolice 30, 40, ty masz lat 39, że to jest taki moment, kiedy człowiek sobie tak trochę to może też wiesz, co weryfikuje, że że właśnie rzucę to korpo, tak? I pójdę i właśnie będę robił stoły, tak? Stolarz zresztą bardzo dobrze płatny zawód. Pewnie tak. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest takie trochę idealizowanie tego, nie? Że na pewnie po trzech, czterech miesiącach pracy jako stolarz miałbym tego dość i, i wiem, jak, jak, jak ciężka to jest praca, jak ciężką pracą jest bycie mechanikiem samochodowym czy prowadzenie własnego sklepu i, i z pełną świadomością tego, jak to jest ciężkie. Nagrywa, nagrywałem te kawałki i pisałem te teksty, e, więc to nie jest tak, że rzućmy teraz wszystko, wyjedźmy w bieszczady, albo właśnie zacznijmy, nie wiem, ważyć piwo rzemieślnicze i coś tam, coś tam, coś tam. Tak. Nie, nie, trochę... No teraz wszystko jest rzemieślnicze. Tak, tak, trochę w nawiązaniu do tego, o czym ty mówiłeś, nie? O tym świecie cyfrowym. I potem oczywiście róbmy tego ładne, wysepiowane zdjęcia i, i chwalmy się. No to, to nie jest też do końca życie, to nie jest też do końca kierunek, w którym chciałbym podążać. Tutaj bardziej ten, ten stół... I ten przekaz tej płyty, nawiązując do tego, co powiedziałeś o tym zbliżającym się, zbliżających się 40 urodzinach, jest, jest bardziej takie, żeby może nabrać dystansu. Ja tak mam, nie? Że nawet jeżeli mam tę swoją pracę, to, to żeby pamiętać o tym, że to nie jest najważniejsza rzecz na świecie, że, że, że są jakieś inne drogi, inne Rzeczy, które mogą sprawiać radość i, i po prostu pamiętanie o jakichś swoich priorytetach, wartościach, trzymanie się ich, to, um, to jest to, co jest ważniejsze, a, a niekoniecznie zasuwanie, a potem chwalenie się tym, czym zarobiliśmy poprzez nasze zasuwanie, no bo jeśli chodzi o ten świat cyfrowy, tam właśnie rapuje o tym, że jak zrobimy stół, to każdy by to udostępnił, a ja wolę, by to było tylko nasze. Tak. No ja, ja tutaj jestem, powtarzam, gdzie mogę, że, że uważam Instagram za, za ogromne zło. Niestety jakoś tam funkcjonuje tam na tym portalu, na tym serwisie, by móc promować swoją muzykę, ale ilość zła, jaką podejrzewam, czyni w umysłach ludzi młodych, starych, właśnie Instagram jest przerażająca i no, zdelegalizować. Zdelegalizować, aż tak? <grym> tak. Nie, no, Ja myślę, że potrafi mieć swoją pożyteczną y, funkcję Instagram, i jak w ogóle m, też media społecznościowe, z tym, że one nie, mają, nie spełniają swojej roli, jaką miały z, na początku założenie, że miały łączyć ludzi, a teraz jest tak, że jest oczywiście, i jasne, i też y, jest dużo szkodliwych treści. Zresztą ja sam mówię, że ktoś prowadzi instagramowe rzeździe, czyli życie udawane, które ma ładnie wyglądać na zdjęciach. To też być może gadam jak boomer trochę. Ale, nie, nie, jest tak. Ale wiesz co, Ale zastanawiałeś się na przykład, no masz, masz dzieci przecież, tak? Najstarsza, czy najstarszy? Najstarszy syn ma 13 Ma 13 lat. Ma 13 lat. Już Jest już na Insta? Korzysta z Instagrama? E, przed tym akurat go to wzbraniam, nie pozwalam mu i, i nie chcę, ale też mu tłumaczę dlaczego, też mu no. tłumaczę dlaczego, że, że tam, synu, nie ma na razie dla ciebie nic, co, co byłoby dla ciebie istotne, jeżeli chcesz zobaczyć, co, co robią twoi znajomi, to oni pokazują to na Snapie, na snapie i ten, nie wiem, czy wiesz, jak młodzi korzystają ze Snapa, to jest dużo... Dla starych ludzi jest taka apka Be Real, czyli tak. pokazuje, co, co robisz w danej chwili, no to oni, z tego co widzę, jak młodzi korzystają ze, ze Snapchata, to raczej pokazują zwykłe, codzienne rzeczy, nie? Że nie upiększają za bardzo, jestem gdzieś, robię zdjęcie, wrzucam znajomym i... i na razie udaje mi się syna od Instagrama e, chronić. To nie jest tak, że będę mu zabraniał, kiedy będzie, będzie starszy, tylko po prostu nie uważam, że na tym tak. etapie bym, byłoby mu to do czegokolwiek potrzebne. Oraz, e, e, już, już wchodząc dalej, tylko ten, ten mechanizm, lajków i tej, tak. do, tej dopaminki lajkowej, to jest coś, przed czym chciałbym chronić mózgi moich dzieci, żeby, że, że, żeby tam rodzinę. się nie odpalało. Żeby jak najpóźniej nauczyły się tego, z czym ja, nie ukrywam, mam problem, nie? Że wrzucają rzeczy i, i sprawdzają raz na jakiś czas, z jakim odzewem się to, to spotkało. Tak, no tym bardziej, że to jest też działanie pod algorytm, tak? tak. I to... I, I później ten algorytm też jest swoją drogą y, chory, bo jak ja zgłaszam treści, które są szkodliwe, albo są dyskryminujące, albo się ją nienawiść, albo są fałszywymi informacjami, to ja po, po zgłoszeniu dostaję informację, że to nie narusza standardów tam czy Facebooka, czy Instagrama. Więc to jest, dla mnie to jest pod tym względem też dziwne i mam też czasami właśnie wrażenie, że, że mam do czynienia z jakąś pewną taką cyfrową też trochę też taką cenzurą, ale też trochę taką, taką Um, nie wiem, jak to nazwać. No, taką też trochę nie, że dyktaturą to może nie, ale trochę granie pod, właśnie pod ten, pod ten algorytm. Um, do, a powiedz, o czym jest ta płyta też, no bo ona jest, bo ona też jest w sumie o takich, to są, to są też życiowe przemyślenia, e, trochę jest o tym właśnie, czy tym cyfrowym świecie, jest też o tym przewi, przemijaniu kamp włos, e, którego zresztą sobie za chwilę posłuchamy, i, um, I właśnie powiedz mi, bo też się zastanawiałem, czy ta płyta nie jest trochę też takim prezetem, który sam sobie robisz właśnie na koniec 30, lat 30. Nie, wiesz co? Wydaje mi się, że to po prostu, ta płyta to jest po prostu o mnie. E, nic tu odkrywczego nie powiem. E, tylko, że te kilka pomysłów, jakie miałem na kawałki o mnie, tutaj ubrałem w dodatkowy koncept, e, koncept albumu ty, tych firm. Generalnie to jest Płyta, wiesz, o życiu gościa, tak. który ma żonę, troje dzieci, e, trochę tęskni za latami dziecięcymi, za beztroskimi wakacjami u dziadków na wsi, e, trochę obserwuje znajomych, którzy prowadzą właśnie instagramowe życie, o którym wspominałeś, trochę miewa dość swojej pracy, a czasami też ją lubi, e, nie zna się na samochodach, e, chciałby kiedyś mieć warzywniak z żoną, denerwuje się, kiedy dzwoni na infolinię i musi długo czekać. <laughs> I tak. chyba... i bój się je... E, chyba opowiedzieliśmy o wszystkim. O, te, o tej z... muzyce z infolinii też też, te, też właśnie w Paul Cantel tej idzie tej I to jest zresztą też myślę, że też utwór o też chyba o tobie, no, że, że, jest, że jesteś chyba typem introwertyka po prostu, że no, nie lubisz specjalnie tak, gadać, ale tak, tak. Że, że, że, że większy problem mają ci tam po, po drugiej stronie jak się dzwoni na infolinię. Znaczy to nie dotyczy infolinii, tak? Z nimi chcę pogadać, ale oni nie są niezbyt gadatliwi Ale ty, ty, ty liczyłeś w kiedy najdłużej czekałeś na, na połączenie w takiej infolinii? Tego nie liczyłem, tego nie liczyłem, ale już miałem w pewnym momencie nie będę teraz mówił firmy, ale jest jedna firma telekomunikacyjna, która kablówki robiła, Aha. że miałem na tyle trzyliterowa nazwa. Aha. Na U. Na U. <głos> już nie istnieje, znaczy już jej nie ma, tak. No to bardzo lubiłem, powiem ci, że miałem problem z internetem i dzwoniłem do nich i tam akurat lubiłem bardzo piosenkę z infolinii. Ona jest do znalezienia w YouTubie. Przypomina ten kawałek, nie pamiętam teraz zespołu, ale tam A House in the Middle of a Street. Tam Aha. bardzo podobna melodia i za każdym razem kiedy dzwoniłem na tą infolinię, to akurat ta mi nie przeszkadzało i to był jeden z powodów wymyślenia tego utworu. Będę musiał tej e, firmie albo kompozytorowi tej, tej muzyczki z infolinii e, powiedzieć. To w ogóle miało się znaleźć w tekście, ale w pewnym momencie wypadło, bo uznałem, że jest to zbyt in insiderskie i, i ludzie tego nie skumają. E, ale tak, no... Mm, więc płyta o mnie, widzisz, no, każdy, to są tak. jakieś takie... Za, przepraszam za słowo pierdoły, które, które mhm. mam na co dzień, e, które w pewnym momencie coś mi w głowie zaskakuje e, i zaczynam je zauważać i na tyle zauważać i o nich myśleć, że, że wpadam na pomysł, że może warto nagrać o nich kawałek, a potem jak jest kilka takich kawałków, to jeszcze dodatkowo w trakcie jakiejś losowej czynności przychodzi ci do głowy pomysł, że w sumie to one by się spinało w jeden album. Mhm. Nagrajmy go, zróbmy, wydajmy. A, o, a utworów 8 i, i płyta trwająca 24 minuty to też dlatego, bo po prostu na tyle miałeś czas, czy po prostu nie ma sensu też dzisiaj Y, trzymać jeszcze dużej odbiorców przy, przy płycie, którzy słuchają albo playlist, albo pytanie. Słuchasz playlist, czy słuchasz właśnie jeszcze kompakt disku? Nie, nie ja, ja już jestem mocno cyfrowy. Wiesz co, z jednej strony ja jestem y, fanem krótkich albumów, nie lubię, nie lubię długich płyt, bo dużo łatwiej na takich długich płytach o wypełniacze i raczej częściej słyszy się, że szkoda, że ta płyta nie jest trochę krótsza, bo kilka kawałków, nie mówię o mojej, nie mówię o mojej, mówię, że generalnie jak, się, jak się słyszy jakiś płytak to raczej ludzie narzekają na to, że jest trochę za długa, bo są tam utwory, które są wypełniaczami, niż że jest za krótka. Fajnie dać taką krótką dawkę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w przypadku koncept albumów jest to już też dużo trudniejsze, żeby tę uwagę i koncept utrzymać dłużej. Jesteśmy już w internecie, w tej części, która jest dostępna tylko w internecie z Kamilem Piwotem. Bo chciałem też porozmawiać o tym, jak ta płyta wygląda. Bo kto miał, y to był Twój pomysł na to, żeby ta płyta też wyglądała tak jak wygląda? Nie. Pomysł na to, jak ta płyta ma wyglądać, to jest koncepcja Jacka Walesiaka, który też stadiem współpracował przy Tato Hemingway'u. Jak widać, się, jak już z kimś współpracuje, to, to zostaje na no dłużej. I to Jacek zaproponował, wiedząc jaki jest koncept tej płyty, żeby wykorzystać, tutaj były dwa pomysły, jeden z nich był taki, żeby wykorzystać jakieś taki kultowy polski font Newzelek, on jest w, wykorzystany akurat w teledysku do Kamwłosu I, i ci, którzy się interesują typografią, być może mm, Inaczej, zapraszam chyba do 28 odcinka podcastu Antychmiast, skoro już jesteśmy w internecie. Tam Oczywiście. rozmawiałem z Marianem Misiakiem. Zróbę człowiekiem z promocję. Człowiekiem, który poznał Bronisława Zelka. To był człowiek, który wymyślił font new Zelek i kiedy, drodzy słuchacze, wpiszecie sobie, jak ten font wygląda, New Zelek, nowy zelek, w wyszukiwarkę, to nagle zobaczycie, że on jest wszędzie. Nagle będziecie zauważać go w, reklama w reklamach wind, nagle go będziecie zauważać w sklepach zoologicznych. Po prostu jest to font wykorzystany, wykorzystywany bardzo często mm -hmm. e, i w wielu zakątkach świata. Więc, Jacek, e, były dwie koncepcje, ale jednak uznał, że ta koncepcja, i tutaj też nie znałem nazwy, dopiero dowiedziałem się o tym, że istnieje takie coś jak typopolo, czyli ten cały nurt, który w ogóle była wystawa w Warszawie poświęcona tym starym szyldom, ten nurt e, własnoręcznie robionych szyldów e, z liter e, wyklejanych, nazywa się typopolo e, i o, I... ciekawe, to, to sobie zajrzę, muszę to obczaić. Tak, jest, to jest piękne, nie? Też i, I dlatego Jacek uznał, że to do tej płyty będzie, będzie fajnie pasowało i e, mimo, że ta płyta to nie jest, tam nie ma takich, wiesz, typowych nawiązań do lat 90., że o, kiedyś to było, coś tam, coś tam, coś tam, nie. E, raczej tematyka jest współczesna, ale wygląd ten krój fontu, który, który, tak. który te, te fonty są specjalnie poniszczone, są specjalnie krzywo i to, jak ta płyta jest wydana, to miało już ewidentnie nawiązywać do, do lat 90. Tutaj mogę zdradzić tajemnicę, że, że naprawdę przekopaliśmy się przez bardzo dużo wydań płyt Disco Polo z początku lat 90, <głos> szukając no. rozwiązań E, które oni tam mieli, szukając tekstów, jak tam były, na przykład, jak z, w, zwrócił uwagę, z tyłu jest napisane, że, że tam chyba jest płytę nagrano w Warszawie, w studiu, coś tam, przecież tego tak. nigdzie się nie widuje, a tam to było, nie? Że płytę nagrano zrealizowano w białym stoku przy ulicy Złotej, tak. coś tam. No, no, zgadza się. E, czy te takie informacje o tym, że kopiowanie kaset pirackich, e, sprzedawanie nielegalnych kaset będzie tam skutkowało tak. karą administracyjną, coś, to to wszystko było brane z Disco Polo z lat 90. Wydałem też, dlatego też postanowiłem zrobić kasetę. Tak, Magnetop... jest na... tak. tak jest kaseta i tutaj będzie ekskluzywna informacja. Mogę powiedzieć, na jakiej kasecie się wzorowaliśmy, robiąc wystrój tej płyty i to jest kaseta, bodajże z 92 roku z zespołu X Problem pod tytułem Lubię seks. Jest takie tak? wydarnictwo i to, jak to w środku wygląda, generalnie ta wkładka, bo okładki nie inspirowaliśmy się tą kasetą Ex Problem Lubię seks, ale to, jak to w środku jest napisane, te litery są porozrzucane, wysunę to Jacekowi, Jacek Jacek, ta, ta kaseta musi tak wyglądać. Aha. Więc tak. I za tym szły jakieś kolejne, kolejne drobne elementy, które miały uwiarygadniać Tę nightisowość, czyli właśnie wymyśliłem sobie, że ta wytwórnia powinna nazywać się Camdis, która wydaje tę płytę. Jacek zrobił logo Camdisku, które możecie zobaczyć Państwo na stronie cam.pl, które też idealnie pasuje i oddaje klimat tamtych lat. Dlatego jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Inaczej, jestem bardzo zadowolony z tego, jak ta płyta wygląda. Też wydanie tego nie? nie wiem, czy. E, czy, czy wiecie państwo, czy, czy wiesz Kamilu, że, że większość teraz wydaje jednak płyty w digipakach, że te plastikowe opakowania tak. są już rzadkością, tak. a, a to miało być specjalnie takie opakowanie z czarną tacką, to miało wyglądać e, jak najbardziej jak lata e, 90 już nawet sama płyta e, e, kompaktowa ta, tak. też wygląda jak z tych lat 90 Skoro już mówimy o fontach i, mów i wspomnieć o tym foncie, który się nazywa? Newzelek. Newzelek, który jest wszechobecny? Nie to ja pamiętam, że inny font jest wszechobecny i jest, dla mnie jest to Comic Sans XXI wieku. I to jest font, który się nazywa Amatic. jest on tak obrzydliwy, pokazuję go teraz Kamilowi na... Okay, ten. To tak. jest najbardziej obrzydliwy font Czyli taki niby ręcznie pisany, trochę wąski, tak. niby lekki, niby oryginalny, ale, ale jest tak. wykorzystywany przez, w, w, widzę wszędzie. Tak. W prasie, w reklamach, na produktach. Na, takie takie by, naturalne, naturalne. Dla, dla dziewczyn, które chodzą boso w swoich... <laughs> mieszkankach. Tak, albo albo, albo, yy, tak, albo yy, chłopakach też być może. Ale... Też być może, ale tak. skażą mi się po prostu ust, tak... No, o, oczywiście, natomiast jest jestem, mam jakoś, no nie znoszę tego fontu i, i ten, ale, ale też przy okazji sobie rzeczywiście zobaczyłem tę wkładkę, wpisałem ex problem, lubię seks, disco polo i zobaczyłem rzeczywiście, jak to wygląda. No to tak, to jest podróż, podróż w czasie i swoją drogą yy, też jak mam... No bo tak, z, z jednej strony też ta płyta jest y, pstrokata, w ogóle, tak? tak? Z tyłu zwłaszcza, kiedy jest lista utworów i y, no to, to jest po prostu te czasami gryzące się y, kolory, a w środku y, rzeczywiście tu jest czarno-białe i tak, mógłbym powiedzieć wręcz, że, że, on, że ta wkładka od wewnątrz została za, zaprojektowana w Wordzie po prostu. Tak miała <laughs> też wyglądać. Dla tych e, z was, którzy, którzy tego nie widzą, mówiłem, państwo, teraz przejdę na ty, pozwólcie, tak. więc... Tutaj też było to inspirowane płytami z lat 90. Nie wiem, czy wszyscy nie wiem, czy ktoś pamięta, czy nie, ale często było tak, że w środku płyty były katalogi wydawnicze, tak. że kupowałeś sobie płytę z zespołu A, a w środku miałeś katalog od wytwórni, że możesz sobie kupić jeszcze płytę z zespołu B, z zespołu C itd., itd. I tutaj też ten patent został powielony, czyli w środku płyty Pol jest zachęta do tego, żeby kupić sobie Pol na kasecie albo moją poprzednią płytę Tato Hemingway. Wyjątkowy, rodzinny rap, a rodzinny rap, no widzisz, i klimatyczne podkłady muzyczne, czyli coś miałem z tym rodzinnym hip-hopem. Nie, no, Tato Hemingway był jak najbardziej rodzinny i yy, dlatego też tam taki tekst reklamowy. Na tej... Tak, ale wiesz, ja też rodzinny hip-hop bardziej myślałem o tym to też gdzieś widziałem się pojawiło albo w recenzji, albo albo któryś z recenzji, albo gdzieś w internecie, że to jest też taka płyta, którą można słuchać z dziećmi po prostu, tak? Że to jest taka bezpieczna też płyta w ogóle swoją drogą. Tak, em, nie używam przekleństw. Z jednej strony po sukcesie jakimś tam Tato Hemingway ja zobaczyłem, że o dziwo, w ogóle tego nie planowałem i, i nie myślałem o tym, ale że te utwory są słuchane przez dzieci i się dzieciom podobają. Być może też dlatego, że był to w tamtym czasie pewnie jeden z niewielu takich hip-hopów, których można było słuchać przy dzieciach, tam, między innymi tak. dlatego, że, że nie było przekleństw. I teraz, robiąc drugą płytę i widząc, jak wyglądają moje koncerty, że tam też przychodzą rodziny z dziećmi, już po prostu oczywistym ruchem było to, że, że ta płyta musi być czysta, mimo że czysta w sensie klin, czyli bez przekleństw, tak. mimo że w życiu zdarza mi się przeklinać i to, to nie mało, niestety. Ja uwielbiam. Tak, nie ma, nie ma nic w tym złego, jeżeli jest to w, w miejscu, w punkt i po to są wulgaryzmy, no, żeby ich tak. używać też, tak? E, więc na płycie ich nie ma, mm, właśnie dlatego, żeby to potem nie było problemu z koncertem, żeby, żeby radiowcy nie mieli problemu z graniem ich, z czyszczeniem kawałków. Sam jako radiowiec wiem, że jak tak. mam do wyboru kawałek z przekleństwami albo bez, no to wolę ten bez, bo mi się nie chce go cenzurować, tego z. E, i, i o co było? O co chodziło? Płynęliśmy z, Sob... Płynęliśmy sobie. A, że <śmiech> ta rodzina, a, że słuchają <śmiech> dzieci, tak, tak i teraz. Um... Teraz już było trochę tak, że się zastanawiałem, które kawałki będą się podobać dzieciom i kamkar, którego słuchaliśmy tak. podobno od, od, od kilkorga znajomych dostałem, że informacje o tym, że już mają dość, a dzieci chcą więcej, więcej no, i więcej. Tylko, tak, tak, tak, więc ten, ten, ten refren, on ma tutaj chyba robi dobrą, dobrą robotę i trochę się tego spodziewałem. Mm, trochę z kawałkiem come Łuk myślałem, że będzie bardziej się podobał dzieciom, ale on nie był I, Ale zobaczę, myślę, że, że też będzie, e, będzie fajnie grało. No i w związku z tym, na przykład już jak jesteśmy w tym temacie, um, to jestem akurat na etapie szukania sobie miejsc na koncerty i to jest trochę problem, e, bo wiem, że Prawdopodobnie na te moje koncerty będą chciały przychodzić rodziny z dziećmi, tak. bo, bo, bo pytają o, o to w, ludzie w informacjach i w wiadomościach prywatnych, więc nie może być to mordownia, nie może być to jakiś wiesz, klub, gdzie, gdzie jest obok bar, Dom od razu kultury. z barem. No właśnie, domy kulturalne, nie wszystkie, nie wszystkie są na tyle spoko, nie? nie? Niektóre mają za duże sale, ja wiem, że aż tyle osób nie przyjdzie. Nie wszystkie domy kultury, no te, Wyglądają tak, że chciałbym w nich grać i te sale nie wyglądają zawsze tak, że. A myślisz, że na przykład, jeśli dzieci przyjdą, to dla nich to jest istotne? Nie wiem. Nie wiem. znaczy Mi się wydaje, że dla dzieciaków to właśnie no, nie będą oceniały, że coś jest, wygląda Instagramowo. No może tutaj moja wiesz, moja, mój perfekcjonizm jeszcze i, i <grym> jeszcze nie do końca jest, jest uleczony. No ale wiesz, tak, ale Z to dzieciakami jest... to myślę, że to ma, można, one kompletnie nie będą, nie, się, przypuszczam, nie zwracałyby uwagi na to, tylko by szły po prostu w super zabawę. No ale też są dorośli. No ale tak, w związku z tym też, też biorę to pod uwagę, no. czyli dzieci moich słuchaczy biorę pod, albo właściwie moich słuchaczy, bo słuchacze są moimi, y, dzieci są także moimi słuchaczami, y, biorę pod uwagę... Ale myślę, że to jest w ogóle spoko, bo to, wiesz, bo to jest, właśnie to jest jakaś nisza, no, w sumie też dla dzieci, tak? Jakby znaczy trochę... nie, aż tak, aż tak bym nie chciał iść, nie? Ale sam widzę po sobie, że ja jestem w tym wieku, mm, że ja wolałbym... Y, strzelam. Zapłacić siedem dych i pójść sobie do teatru na koncert albo powiedzmy stand-up, Że tak. idziesz sobie siadasz i jest fajnie, niż 4, zapłacić 3 czy 4 dychy za występ w jakimś takim klubie, gdzie jest oprócz ciebie 500 osób, jest głośno, jest hałas, jest ciemno, artyści krzyczą, tam jacyś młodzi ludzie robią pogo. To nie dla mnie, nie? Już jestem mhm. za stary. Ty byś powiedział, ja że jestem boomerem. za stary. Jestem za, boomerem, stary. No. Jestem za wygodny po Tak prostu. jest. No, ja też jestem bardziej kameralny, Miejsce wybieram niż, niż idę na koncerty, ym, też takie masowe. Poza tym, dla mnie te koncerty są po pierwsze, są za głośne mhm. teraz i są już za późno, bo mhm. ja już o tej 20.00 ja się bardziej wyciszam. Dokładnie. <śmiech> Więc ja szukając, tak, będę robił koncerty w miarę wcześniej, <śmiech> nawet może w tygodniu, ale to proszę śledzić moje. Social media. Social media, znowu Instagram. Znowu Instagram, no co, zapraszam. Na cholerę ci ten Instagram, no. No, niestety, niestety. Działam też na Facebooku, działam też na Twitterze, ale... Ale gdzie ten ruch masz większy na Facebooku, czy na Instagramie? No, wszędzie mam, wszędzie, wszędzie mam żaden. Wszędzie mam żaden. <śmiech> wszędzie mam żaden. <śmiech> Jak ktoś wrzucił wczoraj TikToka i tutaj ocenzuruje ten wpis pod moim filmem z TikToku. Wiesz, ale mnie to denerwuje, że ty masz tak małe liczby. Aha. Na TikToku. Na TikToku, tak. A, no dobra, czyli, czyli, czyli jednak działasz? No, na Nie no, próbuję, próbuję, ale, ale, ale uczę się tego i wiesz, no trzeba, niestety. TikTok jest super platformą, jeśli chodzi o, o trafianie. Ty masz TikToka? mam, ale jego, jego, znaczy powiem ci tak, nie mam czasu, ale rzeczywiście mam na tyle wypracowany ten, ten algorytm, że tak to powiem, że on jest spoko. No właśnie, nie? Że z aplikacji, która wydawać by się mogło, że jest dla, o aplikacje dla młodych, dla młodych. Nie, ale każdy, nie, nie, kto nie, poużywa, to już zmieniło. Każdy, kto położywa tego TikToka niestety przez dłużej niż jeden dzień i ten algorytm się nauczy tego, co, co robisz, no to niestety jest bardzo wciągające. Ja mam u siebie ograniczenie na telefonie 10 minut dziennie i mi się, wiesz, wyłącza, nie mam możliwości. Tak, że sam nie jesteś w stanie tym y, zapanować? A, a wiesz, ile korzystasz dziennie z, y, z aplikacji? Z, wiem, wiem, ale ale przykład tak. z TikTokiem akurat mam o tyle łatwiej, bo y, przeglądam go w, y, najczęściej w jednej konkretnej sytuacji mhm. i ewentualnie jeśli ktoś mi coś prześle, okay. tak, no to tam czasami... Ale tak dawniej, ale tak, żeby siedzieć i po prostu scrollować, y, to to nie, O mnie TikTok to jest na... 3 minuty, max 5. No to nie, to ja mam. Ale, siebie... co ciekawe, ale to ciekawe, ale też, przepraszam, że wyjdę w słowo, no, ale co ciekawe jest to, że mam inne, i, inne treści mam na Facebooku, inne mam na Instagramie, a inne mam na TikToku. I wszędzie są na swój sposób spoko. Tak? Okay. Bo na przykład na TikToku mam treści. Na przykład albo o językach obcych, bo mnie to też zawsze interesowało, albo jakieś y, historia, historia fotografii na przykład. Na Instagramie z kolei najczęściej mi się ostatnio pojawiają jakieś y, łono natury, jakieś lasy, mm -hmm. y, mocno introwertyczne takie treści właśnie gdzieś tam jestem, y, jestem w jakimś pomieszczeniu, jest bardzo tak przytulnie, przyjemnie, za oknem pada deszcz na przykład o, i to są lasy, lasy we mgle, Góry Natura, a z kolei Facebook to jest najczęściej Family Guy, którego uwielbiam. I to jest, wiesz, więc ja mhm. włączam sobie to, ewentualnie to, co tam wiesz, to co chcę. Co ciekawe jest mało mózgi, wszędzie wyłączam, jeśli coś się pojawia politycznego, to od razu tam, że zgłaszam mhm. albo nie interesuje tak, żeby nie chcę okay. mieć w ogóle tam polityki. a bardzo fajnie. Ja mam ustawione limity na wszystkie takie social media w siebie w telefonie. No to ty ci na TikToku wyświetla swoją drogą? No, ja mam crossfit. Głównie. Crossfit, no ja... bo ty ćwiczysz, nie wiem jak się mówi, praktykujesz crossfit. Chodzę sobie na crossfit, tak, i tak. tam wiesz, nauka jak chodzić na rękach, czy tam jak się podciągać, coś tam, no to tego mam dużo. Mam też dużo hiszpańskiego, bo się uczę hiszpańskiego, takie początkujące, początkujące rzeczy, ale głównie, głównie te, te dwie rzeczy. No i teraz trochę dużo, przez to, że podglądałem jak wyglądają różne festiwale, to też mi się tam filmiki z różnych festiwali włączają. Okej, okay. okej. Okay, no chciałem się też ciebie spytać, co będzie, e, co będzie dalej, czyli pracujesz nad tym, żeby, żeby też były koncerty. Szkoda, że się wiesz co, by, by pytanie, no bo to jest lato też w sumie, tak, no bo to przecież mm, hmm. byłeś dwa razy na Openerze. Byłem i... Gdzie w ogóle, ja pamiętam, jak ty chyba to zajawiałeś, to ty początkowo myślałeś, że w ogóle nikt nie przyjdzie na ten koncert. Było coś takiego chyba. Nie, znaczy mogło tak być, że nie byłem do końca... W ogóle wiesz, ten pierwszy mój koncert na Openerze to był mój czwarty koncert w życiu. No. Więc to było bardzo, bardzo duże wydarzenie i nie wiem, czy już kiedyś coś tak fajnego mi się, mi się w życiu muzycznym przytrafi, bo te dzieciaki były małe, wracaliśmy sobie z nadmorza, jeszcze zajechaliśmy, ja zagrałem ten koncert na Openerze. No, Super wspomnienia. Drugi był rok później z taką grupą właśnie z Młodych Wilków graliśmy tak. większą, większą bandą. Teraz... O dziwo, powiem ci, że się zastanawiam, nie? bo ta płyta, tak jak powiedziałeś, recepcja jest całkiem spoko, no. chyba wyszła za późno, bo ta płyta wyszła pod koniec maja, maja i dlatego... Te programy na żadnych, już były poukładane. Tak, na, na żadne festiwale się, się nie załapałem. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Um, więc to jest to, co chciałbym zrobić, czyli trasa, powiedzmy, odwiedzić kilka największych miast na przełomie jesieni, zimy. Prawdopodobnie, jeżeli zacznę to teraz ogarniać, to pewnie takie jest realistyczna. No i w międzyczasie chciałbym już powoli sobie robić jakieś rzeczy, już wymyślam kolejne płyty, kawałki, żeby, żeby znowu nie zamulić i nie zniknąć na 7 lat. No właśnie, bo to strasznie długa przerwa była. No była strasznie długa przerwa, kiedy już miałem się zacząć, bo wydałem płytę pod koniec 2017, powiedzmy, że to, no już była 2018, można ją liczyć, bo to były ostatnie tygodnie roku no to zanim zacząłem się zbierać i już byłem taki, że dobra, jestem gotowy, żeby, żeby działać. To był marzec 2020, zamknęli nas w domach, pandemia i to rozregulowało mi, wiesz, wszystkie rutyny, które pomagały mi pisać, które pomagały mi tworzyć, rozwaliło mi wszystko nie i trochę czasu musiało minąć, żebym się w tej nowej rzeczywistości odnalazł. A jak życiowo w ogóle, jak, jak pandemia... Yy... Nie, wiesz co, to u nas spoko, nie? Spoko, okay. nie, nie, nie, nie, Bo to nie, że... nie bywa. U nie było super akurat. Uh -huh. Dlatego ja też tak pytam, bo czasami dla niektórych to było, no, brzydko powiem, ale nie, że może zbawienie, tak? Ale to dla, dla, dla wielu osób to też był bardzo dobry okres, jak się uh -huh. okazuje. Dla mnie był fantastyczny. Nie, myślę, że to na przykład, że, że wiesz, pandemia przyniosła nam pracę zdalną, to jest w ogóle rzecz teraz nie do pomyślenia, że, że miałbym mieć... U nas jedzie. tak samo to wszystko się przyniosło do... Znaczy my też byliśmy przygotowani, mówię jako Tok FM, mhm. tak byliśmy na to też gdzieś y, przygotowani, bo mieliśmy to zaplecze. Rzeczywiście no, pewne procesy zostały przyspieszone, ale myślę, że pod tym względem, wiesz, no, nadawanie audycji z domu, jeśli są dobre warunki, sprzęt, dobre łącze, to jest naprawdę, uważam, bardzo dobra rzecz, tak? Nawet nagrywanie zdalnych wywiadów, w jakość tych, tych, tak. tych nagrań, tak? chociaż ja już w pewnym momencie też sam miałem dosyć tych, tych online'ów tak zwanych, ale, ale mimo wszystko to rzeczywiście nastąpiło jakieś konkretne przyspieszenie i, i to, było, to było ekstra. Tak, więc to, co się zmieniło, to wiesz, że nagle... Y Masz na głowie, nie tylko musisz sobie jedzenie dla siebie ogarnąć, bo dzieci nie zjedzą w szkole, tylko są w domu i musisz tak. ogarnąć jedzenie dla dzieci, a to nie trwa 15 minut. Nie masz tej chwili spokoju, bo zawsze ktoś coś przychodzi, ktoś czegoś chce, więc praca, którą można było zrobić w 4 godziny, nagle zajmuje 7 godzin, bo tak. ktoś co chwilę przerywa. Jeżeli dołożymy do tego te kolejne aspekty życia całą rodziną w, w domu, bez, bez wyjść dzieci do placówek edukacyjnych, no to to, wiesz, to sprawiło, że, że musiałem sobie to życie jakoś poukładać i, i poczekać. Nawet nie pamiętam, tak sobie teraz myślę, czy ja w ogóle wiedziałem, jaką ja płytę będę chciał nagrywać, jak się ta pandemia kończyła, czy bardziej, więc nawet tego pomysłu jeszcze wtedy nie miałem. No, ale teraz mam nadzieję, że wyciągnąłem jakieś wnioski z tego, jak to wtedy długo trwało i staram, właśnie to niestety, też już trochę zaczyna być memowe słowo rutyna, no. codzienne jakoś tam sobie przynajmniej pisania e, czegoś, żeby, żeby każdy dzień z czymś zostawić, żeby coś tam zostało z każdego dnia w zeszycie, w notatniku, co może się przydać i być odskocznią do, do, do jakiegoś nowego numeru, żeby, żeby zostało. E, tego wcześniej nie miałem, nie? I to też jest takie zabezpieczenie na wypadek, gdyby znowu coś, gdyby coś, to, to, to, to trzeba mieć jakieś takie swoje rutyny, e, które, które trzymają to życie w odpowiednich ryzach. Ale rozumiem, że też te rutyny rozwijić. ci dobrze działają. Bardzo dobrze. To, że na przykład też przez pandemię zacząłem no. ćwiczyć i teraz codziennie wstaję właśnie o piąte, idę najpierw na trening i wiesz, i o siódmej rano jestem, że tak powiem, mam już tyle rzeczy zrobione dla siebie, że już co, co już by się tego dnia nie wydarzyło, to ja już jestem tego dnia prawdopodobnie wygrany, bo, bo moje ciało dostało do A stu... to ciekawe, bo ja powiem na w naszej poprzedniej rozmowie sprzed tych lat 6 hmm. czy tam hmm. 5, to, to 18, 6 lat temu, to, to ty o 5 wstawaj, ale ty wtedy też z kolei mówisz, że na 6 idziesz do pracy. Tak, widzisz. No, no właśnie to było po no. to, nie? że musiałem jechać, wtedy jechałem na 6 do pracy po to, żeby wyjść o 14 i mieć czas na spędzanie. E, tego czasu z dziećmi. Teraz tak. te dzieci są większe. Ja już też jako ojciec nie jestem, że tak powiem, tak nadaktywny, jak może wtedy, wtedy byłem, bo, bo, bo, bo teraz staram się dawać dzieciom więcej przestrzeni, bardziej wypycham ich do, do samodzielności, do tego, żeby... No są też starsze, tak? Tak jest, więc, no. więc to, to już jest inny rodzaj rodzicielstwa i ten czas, którego wtedy nie miałem na przykład na sport bo wracałem i spędzałem czas z dziećmi i szkoda mi było wieczoru, um, żeby wyjść na półtorej godziny, jak mogę robić coś właśnie z dzieciakami, jakoś fajnie, kreatywnie y, spędzać czas. Teraz ten czas mam, dzięki pracy zdalnej, y, bo wstaję sobie, nawet jeżeli jeżdżę do biura, to, to już nie jeżdżę na, na szóstą, żeby wyjść o czternastej, bo tak. na szczęście się... Y, I nie stać w y, Tak, y, podejście pracodawców też to się tu, tu, tutaj trochę zmieniło. Więc mam czas, wiesz, i o siódmej jestem po treningu. Jest super. Na szóstą idziesz na trening? Tak, Ale na szóstą... To chyba blisko idziesz, musisz tak, mieć tę siłownię. Tak, bardzo blisko. I to robisz codziennie? Tak. Pięć, dni w tygodniu. Pięć razy w tygodniu w sobotę. To jest zdrowo? Wiesz co, to jest tak, że... Wiesz, no bo dysz, też musi organizm mieć czas na regenerację. Tak, znaczy te, to, powiem tak, poniedziałek, jeżeli już w szczegóły, poniedziałek, środa, piątek to są takie treningi, treningi, okay. a wtorek i czwartek to są, nie wiem, rozciągam się, mobilność, okay. y, jakieś tam elementy techniczne, na które nie ma czasu. Raczej się nie pocę wtedy, tylko że po prostu ruszam się. Dużo ważniejsze jest dla mnie, żeby wstać i wyjść z domu, bo to jest dużo trudniejsze niż to, co tam potem się dzieje na siłowni. Ja swoją drogą y, to mój czerwiec taki był, że ja wstawałem tak mniej więcej chwilę po czwartej i tak o piątej szedłem do lasu. I robiłem sobie marsz, no bo ja tam jest, jestem po operacji, nie mogłem jeszcze wtedy biegać, więc jedyna forma ruchu, jaką mogłem wykonywać, to jest marsz, powiedzmy, no, chodzenie, tak? Przecież mhm. chodzenie jest też dobre na spalanie tkanki no, tłuszczowej, z którą ja tam cały czas jednak walczę. I i to było ekstra, że ja szedłem o, o, o piątej, zawsze chciałem już o piątej wejść do tego lasu, las mam blisko, bo ma tam na, na tym Ursynowie, tam z 10 minut może. I, I to było coś genialnego, bo ja wtedy się wyciszałem totalnie i, i wychodziłem... W, oczyszczony, po prostu jakbym był in, no bo ruch też swoje zrobił, ja tam zawsze szedłem na jakieś 10 kilometrów, mm -hmm. 11, 12 kilometrów takiego, takiego marszu, więc to tam mniej więcej powiedzmy dwie godziny. I bywało, że ja właśnie wracałem tam koło 7 do właśnie też do domu, kiedy moja żona dopiero na przykład się, wiesz, budziła i wstawała. Ja sam pamiętam swoją drogą, jak y, też zdradzę Państwu, umawiałem się na rozmowę z Agatą Pasent do y, innej audycji w Radiu TOK FM, do audycji Zagubiona Autostrada i byliśmy zresztą w tym samym studiu, w którym jest teraz Kamil, byliśmy umówieni z y, Agatą Passent na 8.30, a ja wtedy byłem tak zawzięty, że w tej sytuacji muszę wyjść wcześniej, zrobić tyle, ile mam przejść, mhm. no bo to, jestem też taki, że ja tam na mniej niż 10 km nie wyjdę na przykład, także to jest dla mnie wtedy, to nie jest, nie jest, nie czuję, to jest też być może jakiś mój perfekcjonizm no, z kolei, co, bo to jestem to, co, co, co... Liczb. Tak, tak. Ale i pamiętam, że byłem w tym lesie kabackim w Warszawie i szedłem i byłem w środku tego lasu i myślę sobie, bo Jezu, musisz i szybko, żeby się nie spóźnić, być na tą 8:30, trzydzieści, a przecież jeszcze musisz wrócić, umyć mhm. się, ogarnąć, ubrać w ogóle i tak dalej i, i dopiero wyjść. Ja tam ewentualnie przed zjadłem jakieś drobne śniadanie. A też wiem, ile ten czas, ile czasu mi zajmuje dotarcie też do, do pracy po prostu, tak? I, i a się sobie, Boże, jak ona specjalnie wstaje, żeby być na tą 8:30 tutaj na tej czerskiej, no to kicha by była, gdybym się spóźnił nawet mhm. po jeden autobus, no to już wtedy będę tam te 10 minut później. Jestem w środku tego lasu i Myślę sobie, Boże, Kamil, musisz, musisz przyspieszyć, musisz szybciej iść. A ja tam oczywiście w zegarku mam odpalony trening, więc wiem wszystko, co gdzie, jakie patrzę. Jest 5.35 dopiero. <laughs> A to no, ale jest wracasz o i jakie to jest uczucie? Nie? O 6.40 to... wtedy wróciłem do domu no. i wiesz, i ty żona się dopiero co budzi. ja taki nakręcany Boże, szybko muszę tutaj <laughs> i się Super to jest. A później lipiec jest z kolei taki, że, że z kolei nie, bo miałem jest bardzo też ciężki ten, ten miesiąc i, i po prostu nie miałem siły, mhm. po prostu bym zmęczony. I, no, i też stwierdziłem, okay. że organizm daje znać, że stary, Jasne. odpuść, musisz, musisz trochę pospać. A to też jest coś, czego ja się muszę nauczyć, bo czego się uczę w sumie, tak? bo to, bo z, tym też jest, z tym też jest problem. Daleko po... odpłynęliśmy. Daleko, daleko, ale, ale też od tego jesteśmy w TOK e, e, Kamil, to powiedz mi czego ci życzyć? Ojej, nie wiem, wiesz. Nie, nie wiedziałem, to jest, nie to tak zaskakuje, że dla wielu osób to pytanie znaczy ja jest tak być, trudne. Ja bym po prostu chciał być zdrowy, nie? Tak sobie no. myślę o wszystkich rzeczach, nawet z tym crossfitem gadałem ostatnio z kolegą, który, który też uprawia i że o, on to mówi, a jakie, jakie tam cele na ten rok? Mówię, stary, ja nie mam celów, ja po prostu chcę wstawać trzy, pięć razy w tygodniu, wyjść z domu bez, i wrócić bez żadnej kontuzji i mieć potem 54 lata i być sprawnym 54, 64, 77, tak. 77 latkiem, który ma kochającą żonę i kochające dzieci i sobie żyje spokojnie i i tyle. Ja... To tego ci życzę. Dziękuję. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i jeszcze raz polecam państwu gorąco płytę Kam Rap, Pol I, i życzę ci koncertów. Właśnie jak najwięcej, żeby... Dziękuję bardzo. Żeby się, żeby się wydarzyły. Może ktoś akurat też nas słucha, to nikt się odezwie do Kamila, to, to, to, to być może tutaj mamy jakąś moc sprawczą. To w ogóle też byłoby ekstra. Ja też bardzo państwu dziękuję, że dotarli tutaj z nami państwo do samego końca tego naszego spotkania już w internecie. Zachęcam też państwa do obserwowania, zachęcam państwa do subskrybowania, hmm. zachęcam też państwa do wystawienia gwiazdek. Też tłumaczę, dlaczego nie po to, żeby ulechać moje ego, że to jest jakieś tam, że jestem tutaj hmm. łasy na lajki, tylko po prostu tu chodzi o to, że to po prostu tak też działają te wszystkie algorytmy, że to wpływa na to, że też ta nasza rozmowa będzie mogła dotrzeć do, do szerszego grona, ale też oczywiście słuchajcie i obserwujcie antychmiast. Chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem, czy wiesz, ale teraz Spotify wprowadził komentarze dla podcastów dla wszystkich. No właśnie, słyszałem o tym, ale przecież już wcześniej to było, bo też była możliwość komentowania. Nie, nie, nie, jeżeli zadałeś pytanie, a teraz Aha. masz po prostu takie zwykłe, zwykłe komentarze. Więc jeżeli ktoś dotarł do końca tej kobyły, to niech napisze słowo spacer. Spacer, o, dobra. Więc będziemy wiedzieli, ile osób... Tutaj, dotarło do końca. O, do tak, końca. teraz pytanie, czy ile osób korzysta ze Spotify'a. No tak? dobra, no, no z tych, którzy słuchają Spotify. Bo oczywiście przede wszystkim Państwo słuchają no ta... nas po aplikacji Tok FM, no, tak, tak, więc tak, to tak, wiadomo. A, a. Kamil Wróblewski, ja też bardzo też za wszystkie takie gesty, które Państwo już wykonali, bardzo Państwu gorąco dziękuję. Przy okazji też zachęcam do słuchania audycji Zagubiona Autostrada w piątki o godzinie 21 w radiu Tok FM w wakacje, no i oczywiście też o dowolnej porze w archiwum podcastowym w Tok FM na Tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kamil Wrublecki koniem się nisko. Kamil Piwot, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A jeszcze, dobrze. K czyli płyta już nie za 6 lat, tylko za ile? Za dwa? Wstępnie. Oj, to... Dobra, słuchaj. Ile mam jeszcze czasu? Nie, chciałbym no? tak jedną luźną... Chciałbym. Co, co bym chciał? Chciałbym jedną luźną, bez tematu nagrać w dwa, 25. Okay. Zobaczymy, jak długo będzie. I już mam plan na taką, którą... Wyjdzie dopiero w 26, ale to jest związane z pewnymi rzeczami, że nie może być wcześniej? Okej. Okay. 26. Jesteś. Aha, bo jestem pewnie 40, ale to jest 85. Nie. Nie. nie, nie, nie, to innego. A właśnie. Jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem się spytać. Yy, czy ty na przykład też jest jako ojciec też, czy jako rodzic jesteś ty, te, też tym typem osoby, która, która wychowuje muzycznie dzieci, czy jednak tutaj dajesz też im popłynąć i. Nie, to zupełnie nie. nie. To Zupełnie nie daje dzieciakom słuchać tego. I czego um... słuchają? Orety. No najstarszy, 13 Trzynastolatek, 13-latek to... to akurat, on ma TikToka i on słucha jakichś losowych rzeczy, które akurat są, wiesz, jest fajna okay. piosenka w tle jakiegoś piłkarza, tam sobie słucha Danza Kuduro, a potem metaliki. O, proszę. Tak, tego no, typu, to jest kompletnie, potem chyba, że z tobą modelki. E, Aha. Tak. Co akurat, wiesz, e, młodzi tak. teraz trendów. Dobrze. Kamil Piwot, już teraz się z państwem żegnam. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Jeszcze I też raz dziękuję. dziękuję, do usłyszenia. I jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz do usłyszenia. Dziękuję, że byli państwo z nami. Do usłyszenia.